Ewangelia Mateusza, rozdział dziesiąty. A zwoławszy dwunastu uczniów swoich, dał im moc nad duchy nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. A dwunastu apostołów te są imiona. Pierwszy Szymon, którego zowią Piotr i Andrzej, brat jego. Jakub syn Zebedeusza i Jan, brat Jego. Filip i Bartłomiej, Tomasz i Mateusz, on celnik, Jakub, syn Alfeusza i Lebeusz, nazwany Tadeusz, Szymon, kananejczyk i Judasz Iskariot, który go też wydał. Tych dwunastu posłał Jezus, rozkazując im i mówiąc – Na drogę poganów nie zachodźcie, i do miasta Samarytańczyków nie wchodźcie. Ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu izraelskiego. A idąc, każcie mówiąc, przybliżyło się Królestwo Niebieskie. Chore uzdrawiajcie, trędowate oczyszczajcie, umarłe wskrzeszajcie, diabły wyganiajcie, darmoście wzięli, darmo dawajcie. Nie bierzcie z sobą złota, ani srebra, ani miedzi w trzosy wasze, ani tajstry na drogę, ani dwóch sukien, ani butów, ani laski, albowiem godzien jest robotnik żywności swoim. A do któregokolwiek miasta albo miasteczka w niej idziecie, wywiadujcie się, kto by w niem tego był godzien, a tamże mieszkajcie, póki nie wy niej idziecie a wszedłszy w dom, pozdrówcie go. A jeśli by on dom tego był godzien, niech nań przyjdzie pokój wasz, a jeśli by nie był godny, pokój wasz niech się wróci do was. A kto by was nie przyjął, ani słuchał słów waszych, wychodząc z domu albo z miasta onego, otrzęśnijcie proch z nóg waszych, Zaprawdę wam powiadam, lżej będzie ziemi sodomskiej i gomorskiej w dzień sądny, niżeli miastu onemu. Oto ja was posyłam jako owce między wilki. Bądźcież wtedy roztropnymi jako węże, a szczerymi jako głębice. A strzeźcie się ludzi, albo ja was będą wydawać do rady, i w zgromadzeniach swoich was biczować będą. Także przed starosty i przed króle wodzeni będzie się dla mnie na świadectwo przeciwko nim i poganom. Ale gdy was podadzą, nie troszcie się, jako i co byście mówili, albowiem wam dano będzie onejże godziny, co byście mówili. Bo wy nie jesteście, którzy mówicie, ale duch ojca waszego, który mówi w was. I wyda brat brata na śmierć, i ojciec syna, i powstaną dzieci przeciwko rodzicom i będą je zabijać. I będziecie w nienawiściu wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. A gdy was prześladować będą w tem mieście, uciekajcie do drugiego, bo zaprawdę prawdę powiadam wam że nie obejdziecie miast izraelskich, aż przyjdzie Syn Człowiecz. Nie jest Ci uczeń nad mistrza, ani sługa nad Pana swego. Dosyć uczniowi, aby był jako mistrz Jego, a sługa jako Pan Jego. Jeśliś gospodarza Belzebubem nazywali, czym więcej domowniki Jego nazywać będą, Przetoż nie bójcie się ich, albowiem nic nie jest skrytego, co by nie miało być objawiono i nic tajemnego, czego by się dowiedzieć nie miano. Co wam w ciemności mówię, powiadajcie na świetle, a co w ucho słyszycie, obwoływajcie na dachach. A nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. Lecz duszy zabić nie mogą, ale raczej bójcie się tego, który może i duszę i ciało zatracić w piekielnym gechenny ogniu. I zali dwóch wróbelków za pieniążek nie sprzedają, a wżdy jeden z nich nie upadnie na ziemię oprócz woli Ojca Waszego, nawet i włosy wszystkie na głowie waszej policzone są. Nie bójcie się tedy. Nad wiele wróbelków wy zacniejszymi jesteście. Wszelki tedy, który bym mię wyznał przed ludźmi, wyznam go ja też przed Ojcem moim, który jest w niebiesie. A kto by się mnie zaparł przed ludźmi, zaprę się go i ja przed Ojcem moim, który jest w niebiesie. Nie mniemajcie, żem przyszedł dawać pokój na ziemię. Nie przyszedłem dawać pokoju, ale miecz. Bom przyszedł, abym rozerwanie uczynił między synem a ojcem jego, i między córką a matką jej, także między synową i świekrą jej. I nieprzyjaciółmi będą człowiekowi domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę nad mię, nie jest mię godzien. A kto miłuje syna albo córkę nad Mię, nie jest Mię godzien. A kto nie bierze krzyża swego i nie idzie za Mną, nie jest Mię godzien. Kto by znalazł duszę swoją, straci ją. A kto by stracił duszę swoją, dla Mnie znajdzie ją. Kto Was przyjmuje, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mię posłał. Kto przyjmuje proroka w imieniu proroka, zapłatę proroka weźmie. A kto przyjmuje sprawiedliwego w imieniu sprawiedliwego, sprawiedliwego zapłatę weźmie. Kto by też napoił jednego z tych, to małych tylko kubkiem zimnej wody w imię ucznia, za prawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej.